Witamy serdecznie, raz, raz. Próba pierwsza mikrofonu. Jesteśmy w pokoju. Raz, dwa, dwa, trzy. Próba. i kronika sportowa. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem. Witamy serdecznie. Jest poranek, 12 sierpnia podcast nie tylko dla Orłów. Jesteśmy wciąż w Londynie, na Olimpiadzie. Wysiedliśmy w centrum na stacji metra St. Paul's. Jesteśmy na maratonie. Po prostu męski maraton. Piąta mila. Widzieliśmy przed chwilą przebiegającą, przed kilkoma minutami przebiegającą czołówkę. Widzieliśmy naszą polską koszulkę. Bardzo się nas to ucieszyło. Jesteśmy, jesteśmy cali podnieceni znowu w klimacie olimpiadowym znowu na sportowo, ubrani w koszulki z napisem Polska. Idziemy coś zjeść i zaraz e, e, kolejna grupa będzie pojawiać się tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy. Maraton przebiega trzy razy, więc postaramy się Wam dać jeszcze jakiś znak e, z kolejnego e, przebiegu. Do usłyszenia podcast, nie tylko dla Orłów. Oficjalnym modtem nowożytnych Igrzysk Olimpijskich jest łacińskie zawołanie CITIUS ALTIUS FORTIUS, czyli szybciej, wyżej, mocniej. Autorem hasła jest przyjaciel Piera de Coubertin'a, dominikanin Henri le Didon. To hasło odnosi się nie tylko do wysiłku fizycznego, ale obejmuje także cele moralne i etyczne. Przyjęło się na całym świecie i stanowi ważny wyróżnik współczesnej filozofii olimpijskiej. Baron Pierre de Coubertin mawiał, najważniejszą rzeczą w Igrzyskach Olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć udział. Podobnie jak w życiu, nie jest ważne triumfować, ale zmagać się z organizmem. Walczcie o medale, ale bądźcie szlachetni. Nie, to już było. Specjalnie dla Was podcast nie tylko dla orłów. Informacje, wiadomości. Zawsze ciekawie, zawsze wesoło. Zawsze co tydzień, zawsze we wtorek. Zawsze Filip Dawidziński. Paznok się pomalowane? A, tak. Nawet o Boże, na właśnie się przypomniało. W windzie nawet było malowane, widziałam. Co ci się przypomniało? Co powiedziałam wczoraj na widok tego czarnego. Nie, na widok tego czarnego? Co powiedziałeś? Przyznaj się wszystkim, co powiedziałeś na widok tego czarnego. Znęskniłam się. <laughs> Tęsknię za Kamilem. Bo... <laughs> Kamil kiedyś miał wypadek, potem miał przestrzep. Więc... Nikt o no. tym nie wie. Dali mu, dali mu od Afroamerykanina. Nie żałowali mu. Nie ża <laughs> Zaczął szybciej biegać też. No. Dokładnie. Jesteśmy na 13 mili maratonu. Karolina Ma Ostatni dzień malowanie. Olimpiady w Londynie 2012. Podcast nie tylko dla orłów. Karolina maluje w ogóle paznokcie na, na barierce. Ja się zastanawiam, dlaczego nie namalowałaś sobie flag brytyjskich albo albo polskich, albo jak, irlandzkich, no jaki, jakiś. Bo to jest flaga. Fioletowa. Taka z takim odcieniem, to jest... Olimpijska Karolina się zobacz. O, tutaj w, tym, no, w ten barw deseń barwy olimpijskie. Barwy olimpijskie, olimpijskie się A, Także no i Także par... uniwersalna, ona e, kibicuje wszystkim e, tutaj narodowościom. Ona kom... kibicuje olimpiadzie. Dokładnie. Dokładnie. Jest super piękny dzień. Jest chyba z 30 stopni, nie? W no. słońcu, albo przynajmniej 20 parę. Dobrych. no i tyle. To odezwiemy się z, ma z marketu, nie? Zobaczymy co tam się będzie działo. Pa Filip! Pa Filip! Wizaki dla wszystkich yy, słuchaczy Dla wszystkich orzełków. Dla wszystkich orzełków. I nie tylko. I Orlątek.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 co się tym, stało? Szaranowicza lepszy. miałem na uszach i zgłupiałem. no. Teraz już jest potworny upał. Ja jestem gotów, nie martwcie się. Dobrze, dobrze. Jezus, Jezus Maria, On no. obdarza i. Zgłupiałem, ich. z Jóźmikiem go usłyszałem. właśnie tą pozytywną energią pewien sposób To ja nie szkodzi, nie będę mówił, cel, nie patrząc na Szaranowicza. Osiągnął cel, bo zrobił wszystko, na co go było stać i doszedł tak Jezus daleko, jak Akurat w tym miejscu, dokąd doszedł, była meta. O I medal. Słuchaj Boguś, ale nie ma wyjścia. Będę nakładał, ale jak on będzie szedł po mecie, to muszę powiedzieć, bo trzeba miejsce. filuterności Dobre. tutaj Robert sobie pozwolił na taki moment. Nie no, szkodzi, zadba, dawaj, będę na nim gadał. Ja myślę, że ludzie poważnie potrafią się zawsze dogadać i dogadają się, bo to jest potrzebne dla polskiej lekki atletyki. Zgoda buduje, nie zgoda rujnuje. Nie dla sokołów Nie dla mew Nie dla wróbli Nie dla wron Dawid Filipczyński Podcast tylko dla orłów Witamy znowu w podcaście nie tylko dla orłów Jesteśmy na Trafalgar Square Wraz z setkami ludzi Upajamy się piękną pogodą I ogólnie wspaniałą atmosferą Ingrzysk 2012 Obejrzeliśmy maraton Maraton był super Pobiegali Widać, że ludziom sprawiało przyjemność nawet to, że są bardzo dopingowani, będąc ostatnimi. Jest, jest, jest to fantastyczne. Myślę, że każdy, nawet ostatni, który przybiegł, cieszył się, że był na igrzyskach i, i, i miał ogólnie dobrą zabawę my też mamy dobrą zabawę, spacerujemy poznajemy ludzi e, oglądamy miejsce, zachowujemy się jak typowi turyści, e, kamery wystawione, e, strykamy fotki, oglądamy e, ulicznych grajków i, i pokazujących fajne rzeczy ludzi jest ogólnie przyjemnie fantastyczne popołudnie, szykujemy się na oglądanie zakończenia e, olimpiady e, i coś tam z parę słów z tamtej części też powiemy oczywiście, olimpiada dobiega końca, nasz wyjazd dobiega końca ale jeszcze będziemy się słyszeć w podcaście nie tylko dla Orłów. My idziemy coś zjeść. Zapraszamy do reklamy. Subiektywny podcast sportowy. Ja to chciałem zacząć niekonwencjonalnie, gdyż pozwólę poczekać w momencie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, drodzy słuchacze. Tak. I mhm. okay. e my. Witamy.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 Respektywny podcast sportowy. żeby iść, to od razu mówię nie. Tak zaczyna się droga. Na obejrzenie fajerwerków zakończających Olimpiadę w Londynie 2012. 2012. Idziemy. Jesteśmy w jedzeniu. Jesteśmy uwaga, z powrotem uwaga, uwaga. Z, wojtkiem, e... z wojtkiem P. Polska. Polska <grym> dokładnie. Z wojtkiem P. Polska. Jesteśmy z powrotem. E... I wojtek prowadzi nas z jakimiś przedzi... opłotkami <grym> prowadzi nas gdzieś, gdzie pięknie widać stadion po bo... <grym> przeciwnym do stadionu kierunku przeciwnym do stadionu. Tak jest. No. Ja tutaj czasami trzeba stracić, aby później coś zyskać <głos> tak jest. Jak Jaka jest twoja myśl Odnośnie skrótu? Że skrót, <głos> skrót nie może być łatwiejszy W przeciwnym razie byłby po prostu drogą <głos> Byłby po prostu drogą <głos> I tak właśnie moi drodzy <grymkańczym> Zmierzamy, zmierzamy, zobaczymy co się wydarzy. My wzięliśmy sobie po piwku, żeby było weselej. No to właśnie chodzi, poza tym nie może nam zasnąć w ustach. Nie może nam zasnąć w, ust w ustach. Gdziemy, chłopacy tutaj przed nami też zmierzają. Uh, to a, chodacz, idą. A, a, chyba z pożegnamy się z słuchaczami <grymkańczym> podcastu, nie tylko dla Orów. I odezwiemy się jeszcze w momencie fajerwerków, prawda? Tak, tak, zostańcie z nami, zostańcie z nami. Zostańcie z nami w momencie kulminacyjnym znowu się spotkamy. Spotkamy z wami. Halo, halo, dostałem sygnał z Warszawy, że mają państwo już obraz, więc możemy spokojnie we dwójkę oglądać już ten mecz. To ja gadam, to ja gadam. Dokładnie, właśnie po karkołomnej przejściu przez e, wąskie i ciemne uliczki e, East End w Londynie znaleźliśmy, znaleźliśmy się w jakimś parku, parku z którego widzimy stadion koronę stadionu właściwie widzimy, jesteśmy dosyć blisko i będziemy oglądać fajerwerki w za do zamkniętego wejścia dla nas na stadion jest, jest sobie lepszym widokiem jest, oczywiście jest najlepszym widokiem się powiedziałbym, mówi. że jest to widok pożądany Dokładnie, dokładnie. I stąd będziemy pozdrawiać wszystkich słuchaczy podcastu nie tylko dla Orłów. Wykorzystasz, wykorzystasz tą okazję, aby potępić wszelkie głosy z wątpienia, które towarzyszyły nam podczas tej wędrówki. No, musimy sobie powiedzieć szczerze, Wojtku, skrót, którym nas poprowadziłeś, i idąc ciągle w dół, nie spodziewałem się, że będziemy mieli widok na to była stadion. Konstruktywna Skro... krytyka. Skro... Skro... Nie? Skro... Skrót, nie... skrót nie ma być łatwiejszy. No nie? Wiemy, wiemy, natomiast e... to była konstruktywna krytyka, jak Wojtek słusznie zauważył. Wojtka oczywiście zaprosimy do Dublina i miejmy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję. Jakie to panie, na iPhone'a się nagram. Mam nadzieję, że nie mówimy tak. Tak, tak, streaming live. To, to słyszą na stadionie. Oj, oj. Tymi bzdurami na razie skończymy, spotkamy się jeszcze na moment w, w trakcie fajerwerków. Stadion, tu ponownie stadion. Sytuacja zmieniła się diametralnie o 360 stopni. Przewaga kolendrów jednoznaczna, ale nie tak wyraźna. a Norwegowie w czerwonych koszulkach i białych spoderkach. Polacy zaś w strojach odwrotnie pokolorowanych. Sędzia, Szwajcar, jak przystało na Szwajcara, jest coraz bardziej dokładny. Pokazał 7 żółtych kartek, ostry mecz, 7 żółtych kartek, w tym jedna czerwona. Środek boiska, prawa strona, ładny kros na lewą stronę, piłka już trafia do sensu nie uff, co ja gadam, co ja gadam. Pierwsze Igrzyska Olimpijskie odbywały się w Olimpii. U stóp wzgórza Kronos nad Elfejosem i Kladeosem, gdzie znajdowało się sanktuarium poświęcone Zeusowi. Czy to znaczy, że igrzyska sportowe miały charakter religijny? Tak, od samego początku igrzyska są ściśle związane ze świętem religijnym i to święto sportowe prawdopodobnie ma swoje źródło w święcie religijnym od samego początku jest ściśle z nim związane wysnuwa się nawet taką hipotezę że geneza krótkiego biegu, biegu na stadion czyli mniej więcej 200 metrów jest taka, że młodzi ludzie stali w pewnej odległości od ołtarza i ten, który dobiegł Pierwszy zapalał drwa leżące na ołtarzu i to była najważniejsza nagroda, a zatem uczestnictwo tego jednego, jedynego wybranego młodzieńca w najważniejszym obrzędzie, czyli złożeniu ofiar, było uzależnione od jego sprawności fizycznej. I we wszystkich najważniejszych centrach y, sportowych mamy zarazem y, świątynię. To jest Istm, gdzie czcimy Posejdona. To jest Nemea, gdzie czcimy także Zeusa. To są Delfy, gdzie czcimy y, Apollina i Dionizosa. Aha. No i to jest oczywiście Olimpia, gdzie czcimy i Zeusa, i jego małżonka. No, do 12 mamy jeszcze 20 minut, drodzy słuchacze. Tak przywita was Wojciech P. Polska w podcaście nie tylko dla orłów. Na tej, na tej górce w londyńskim parku. Skąd obserwujemy wydarzenia tego wieczoru? Na tej, na tej górce. Dobra, słuchaj, to w takim razie będziemy jakoś Po raz ostatni uczyliśmy się z tej samej górki. W międzyczasie zmieniliśmy miejsce dwukrotnie, zahaczając jeszcze o mały sklepik monopolowy, żeby sobie zakupić niejakie drinki. Przyszliśmy, błysnęło, świstęło dwa, dwukrotnie e, i teraz nie wiemy, czy to już jest koniec, czy to po prostu tak e, połechtali tylko e, jak starter e, podniebienie i za chwilę będzie główne danie. Tego niestety nie wiemy. E, czekamy, czekamy. Postaram się jeszcze odezwać e, w trakcie. E, Wojtku, powiedz jeszcze tylko e, słuchaczom o tym wieczorze e, cokolwiek. Jest to piękny wieczór. Ja się bardzo cieszę, że ten wieczór możemy mieć tutaj okazję spędzać razem. Prawda? A wyobrażałbyś go sobie inaczej? Ja? Absolutnie. No nie. Absolutnie. <laughs> czy mam, parę, mam parę wyobrażeń, ale, ale nic co, wiesz, to byłoby przyzwoite do spełnienia tutaj. <laughs> <laughs> Moglibyśmy mieć więcej tego. Tak. Trochę więcej tego. Więcej tego. Ale jest, jest pięknie. Widać stadion, widać jeszcze jakiś, jakiś, wiesz, jakiś budynek obok tego. Złośliwi twierdzą, że fajerwerki mogą się już skończyć, ale ja jestem pełen nadziei. Ja wierzę w ten piękny naród. Nie mogły się skończyć, to jest po prostu absolutnie. No nie. absolutnie, absolutnie nie. Nie. A jeżeli się skończy, oni, będę oni, apelował. Oni, oni tymi igrzyskami otwierają oczy niedowiarką. Mówią, że to są nasze igrzyska. <laughs> to są nasze igrzyska, nie? To są igrzyska, na które nas stać. Tak jest to, nie no Zapłacimy na zapłacimy. <laughs> Fajerwerki miały być i będą. I weźmiemy fajerwerki od instytucji, żeby się nas nikt nie przyczepił. I zapłacimy. I zapłacimy. I zapłacimy. zapłacimy. I stać nas. Tak jest. Pozdrawiamy. Do usłyszenia za chwilę. Tu radio. Przepraszam. Tu podcast. Nie tylko dla orłów. Pięknie. Idziemy sobie stanąć. Zaczęło się Pięknie. To już jest koniec. To nie jest koniec. Wojtku, zgodnie z twoją zasadą naj... najlepsza, najlepsza jest na koniec, no nie? Najlepsze salwy zostawia się na koniec. Starze Chińczycy. Mówili o tym starze Chińczycy. Mówili o tym. Ja za nimi tę prawdę powtórzę. <laughs> Amen. <laughs> Dokładnie, nie? no To chyba nie był koniec. Koniec znowu? Nie mógł być koniec. I teraz jest. No bo dostaje cenę, no nie, mam cenę z bazy. Eee, no pięknie było. Olimpiada skończona. Czas powrócić do domu, czas powrócić do normalności. Był piękny weekend w Londynie, pełen przygód, pełen dziwnych dróg, pełen dziwnych ludzi. Wieczór jeszcze trwa, my jeszcze będziemy celebrować ten w nastroju, w nastroju atletycznym, naturalnie. Na naturalnie. naturalnie. Będzie... Sądzę, że będzie to dyscyplina o nazwie podnoszenie sztangi na mokro. No. <laughs> <laughs> Więc będziemy się żegnać wszystkich słuchaczy podcastu, nie tylko dla Orłów. Serdecznie pozdrawiamy jeszcze raz z, z Londynu i do usłyszenia w kłębach dymu, które unoszą się nad stadionem Olimpijskim żegnamy się z Wami. Do następnego razu, cześć. Zapraszamy do reklamy. Przez zaspy śnieżne staruszek to jest coś. To jest na każdym przejściu. Tak, na nowe zawody, to są, <grym> tak, że... są rozśnieża... odśnieżane w ten sposób, że taka hałda śniegu znajduje się na przejściu. No i tam człowiek młody i sprawny to sobie poradzi, ale staruszki to... Bardzo to dobrze też robi. A, chyba no, tak, się tak, tak, się <grym> <grym> <grym> em, e, Żegnają Zresztą, się. <grym> czy czy, czy Rostu został pobity? <grym> tak. sport ma wiele wspólnego z kulturą. O tak, przecież rzeźba grecka ileż zawdzięcza właśnie tej możliwości obserwowania ludzkiego ciała w ruchu. Nie byłoby praksytelesa, nie byłoby Merona, nie byłoby Lizypa bez igrzysk, bez tej świadomości, że to jest taka doskonała machina, to ludzkie ciało. Nie byłoby tych cudownych greckich was, które są po prostu zwykłymi garnkami czy naczyniami do przechowywania oliwy, oliwy czy, wina. czy wina, tak, zasobowymi, rozmaitymi które zawierają tak pięknie odwzorowane sceny z ludzkiego życia i mnóstwo jest przecież przedstawień sportowych. Mniej więcej rok temu była w Muzeum Narodowym wystawa prezentująca właśnie między innymi wazy greckie, które ukazują pięknie te sportowe sceny. I tam można prześledzić po pierwsze przebieg, przebieg igrzysk po drugie przebieg treningu po, drugie, po trzecie przygotowywanie młodego zawodnika w palestrze i gimnazjonie mamy zapis życia mamy taki komiks ze starożytnego życia, nie tylko sportowego Ja, kończyć... ja bym powiedziała, że takim wspólnym symbolem starożytnych i nowożytnych igrzysk olimpijskich jest rzeźba dyskobol Mirona mhm. z Eleutera z V wieku był to rzeźbiarz, który jako pierwszy próbował ukazać zawodnika w ruchu, olimpijczyka w ruchu. I tę rzeźbę, te, ta rzeźba stała się również symbolem nowożytnego ruchu olimpijskiego. Ta rzeźba pełna harmonii, doskonałości. Jest godzina 15 po 3 rano po takim malutkim melężyku londyńskim. Będziemy się spać. Mówimy yy, dobranoc. Może. Wszystko zależy od tego, jak, jak się nam uleży czas. Życzymy dobrej nocy.